Ćwiczenie pierwsze. Słuchaj dialogu. Hello, John. Hi, Mary. How are you today? Fine, thanks. And you? I'm okay. It's good to see you. Tomorrow is my birthday. Would you like to come to a small party? I'd love to. Who's coming? Some friends from work. What time is it? Six o'clock. And bring Peter with you. We'd like to meet him. Okay. Thank you for the invitation. You're welcome. See you then. Bye. Bye John. Pamiętaj, aby sformułować zaproszenie najczęściej stosujemy zwrot would like – chciałbyś. Na przykład would you like to visit me today? Czy chciałbyś, chciałabyś mnie dzisiaj odwiedzić? W sytuacjach nieformalnych możemy zwrócić się wprost do rozmówcy stosując tryb rozkazujący. Na przykład come to my birthday party – przyjdź na moje urodziny. Możemy też użyć zwrotu z czasownikiem FANCY. Mieć ochotę. Na przykład Do you fancy coming to a party on Sunday? Czy masz ochotę przyjść na przyjęcie w niedzielę? Pamiętaj, że po czasowniku FANCY zawsze zastosujemy rzeczownik lub czasownik z końcówką ING. Ćwiczenie drugie Słuchaj i powtarzaj zwroty. Chciałbym, chciałabym zaprosić Cię na urodziny. I'd like to invite you to my birthday party. Czy chciałbyś, chciałabyś przyjść? Would you like to come? Czy chciałbyś, chciałabyś przyjść na drinka? Would you like to come for a drink? Czy masz ochotę iść ze mną na koncert? Do you fancy going to a concert with me? Czy masz ochotę na partyjkę scrabli? Do you fancy a game of Scrabble? Przyjdź i dołącz do nas. Come and join us. Zabierz przyjaciół na przyjęcie. Bring your friends to the party.